Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego oraz kolejny odcinek z serii Podcastowe Świąteczne Horrory. Jeżeli słuchacie tego premierowo, zapewne jest wieczór 22 grudnia 2025 roku do tegorocznej wigilii zostały już tak naprawdę tylko godziny a podcast ten będzie jednym z podcastów otwierających nasze cykl Świąteczny, bo ja już wiem, a wy wkrótce się dowiecie, że tak naprawdę przez najbliższe dni będzie u nas bardzo świątecznie, bardzo klimatycznie i bardzo horrorowo, choć nie tylko. Ale nie będę tutaj przedłużał i opowiem wam o kolejnej porcji podcastowych świątecznych horrorów. Dziś będziemy mieli tak naprawdę dosyć różnorodny zestaw i nie będę się skupiał paradoksalnie poza jednym przypadkiem na jednych pojedynczych opowieściach czy historiach. Na pierwszy rzut od razu pójdzie tak naprawdę solidna paczka świątecznych horrorów, którą znajdziecie na, w kanale podcastu Creep. Creeps MC Pasta Creepypasta Radio To jest podcast, który Ma już grubo powyżej tysiąca odcinków I to są Tak naprawdę czytane Creepypasty Różnego rodzaju creepypasty Które możecie znaleźć w internecie Na stronach z creepypastami Na jakichś redditowych stronkach I No i pewnie od razu się zastanawiacie Jak to wypada jakościowo no, poczekajcie chwilę, zaraz o tym opowiem. E, powiedziałem, że e, tutaj to będzie tak naprawdę pakiet historii i e, dlaczego tak e, o tym wspominam, bo odcinek, e, który tutaj będziecie mieli podlinkowany, jest zatytułowany bardzo wymownie Two plus hours of chilling Christmas horror stories to relax while Unwrapping your new PS5. I hope. Tak jest dodane. Tak, to jest odcinek, który ukazał się na tymże kanale 25 grudnia 2021 roku. I on tak naprawdę zbiera aż sześć pojedynczych odcinków, które na tymże kanale były emitowane w, równy, w różnym czasie. Także będziemy mieli tutaj historię zatytułowaną A Christmas Warning, historię There is Something Different About My Local Santa. All I want for Christmas, i tutaj mamy trzy kropeczki uh, How to hunt an animatronic Santa uh, creatures, creatures disguised as snowmen are taking over, over my neighborhood i the Christmas Krampus to jest sześć historii o różnej długości. Najdłuższa ma tam prawie 45 minut, najkrótsza będzie miała gdzieś tam około 15. I tak jak od razu wspomniałem, to są tak naprawdę czytane creepypasty. No więc to może budzić uzasadnione podejrzenia co do jakości tychże audycji. Ale tu chciałbym was uspokoić. Co prawda Tutaj lektor, który nawet nie jest wymieniony nigdzie z imienia i nazwiska z tego, co widziałem, czyta to bardzo spokojnie i raczej takim kojącym głosem. Mamy trochę tylko jakichś dźwięków czy trochę jakieś tam muzyczki w tle. Czyli formalnie raczej to jest taka podstawa czy taka baza, ale jest to czytanie naprawdę sprawnie i naprawdę klimatycznie. Ja nie miałem problemu ze zrozumieniem całego odcinka, jest to prowadzone bardzo fajnie. No i co więcej, mamy tutaj, tak jak wspomniałem, aż sześć historii, które możecie sobie pojedynczo, tak naprawdę, na tymże kanale, kanale Pasta Radio wyszukać, jeżeli byście chcieli któryś sprawdzić, ale możecie właśnie sobie sięgnąć po taki pakiecik tychże odcinków i jeżeli na przykład się na to zdecydujecie, to to, co jest bardzo dużą zaletą tego pakietu, to są tak naprawdę dwie podstawowe kwestie. Jedna to jest horror świąteczny pełną gębą. W każdym z tych odcinków spotkacie Mikołajów, mordercze bałwanki, morderców grasujących w okolicy świąt. Mamy jakieś wątki związane z mitologią, jak w przypadku tego odcinka z Krampusem i tak dalej, i tak dalej, czyli mamy, wiecie, folklor, mamy okres świąteczny, mamy bardzo dużo klimatu świątecznego dzięki temu, że, nie wiem, pojawia się tutaj śnieg, mróz, wieczór wigilijny i tak dalej, i tak dalej. Do tego mamy różne takie motywy, czy tropy świąteczne, które nawet w poprzednim odcinku gdzieś tam przywoływałem, czyli, nie wiem, chociażby centrum handlowe, czy praca w centrum handlowym w okresie świątecznym, ten klimat świąteczny jest wyczuwalny i to bardzo wyczuwalny. Natomiast druga zaleta jest taka, że wiecie, macie tutaj teoretycznie jeden odcinek, który sobie możecie pobrać, dostajecie aż sześć historii i te historie są bardzo, bardzo różnorodne. Niektóre idą bardziej w kierunku folkloru, niektóre idą bardziej w kierunku horroru, takiego, nie wiem, z jakimś tam potworem, czy trochę, powiedziałbym, nie wiem, może coś pożenionego z jakimś science fiction. Inne z kolei stawiają bardziej na morderców, czy jakieś takie strachy bardziej przyziemne i to jest naprawdę super, bo kiedy wiecie, zabierzecie się za taki odcinek, to nie ma po prostu ani chwili nudy, no bo jeżeli któraś historia do Was specjalnie nie trafi, no to jest duża szansa, że kolejna Was kupi. I całościowo wydaje mi się, że to jest dobry patent, aby wejść w tutaj te creepypastowe historie. No bo oczywiście, jak się możecie łatwo domyślić, jeżeli ten podcast, ta seria podcastów ma tychże odcinków ponad tysiąc, no to nie jest to tylko tak, że mamy na tym kanale tylko te sześć historii świątecznych, tylko jeżeli byście... Go sobie solidnie przesłuchali, no i nie wiem, spodoba Wam się jak to jest opowiadane, jak, jaką jakość prezentują te opowieści. No to spokojnie możecie sobie poeksplorować właśnie tenże odcinek, co wydaje mi się, że jest całkiem niezłym tropem, bo ja trochę siadałem, przyznam się jeszcze ze pewną dozą nieufności, no bo. Umówmy się, Creepy Pasty są bardzo różnej jakości. I raczej się spodziewałem, że to może być coś, co nie będzie specjalnie dobre. A okazało się, że to są naprawdę całkiem niezłe historie z niezłymi twistami. To, to nie jest tak, że te wszystkie opowiastki są bardzo takie powiedziałbym idące, wiecie po utartych szlakach, po utartych schematach. Także to jest naprawdę rzecz godna uwagi i godna polecenia. Szczególnie no w tym takim przedświątecznym czasie zgodnie z obietnicą z tytułu tego odcinka będziecie mieli ponad dwie godziny, żeby nie wiem, pakować prezenty, albo rozpakowywać prezenty. To już od Was oczywiście będzie zależało. I tutaj ciekawostka, kiedy ja szukałem sobie też odcinków jeszcze do tej serii, postanowiłem sprawdzić też kilka polskich i na jednej z polskich z Polski stron, ale celowo ich nie, jej nie będę polecał, trafiłem na odcinek z pewnym potworem no i zacząłem słuchać tego odcinka. On był dosyć słabo zrealizowany i przeczytany, ale ku mojemu zaskoczeniu tak się zacząłem zastanawiać, że coś mi tu świta, że ja chyba gdzieś to ostatnio słyszałem, no i się okazało, że to jest tak naprawdę z Polsztona i to tak powiedziałbym średnio jakościowo historia z tegoż zbioru, czyli The Christmas Krampus akurat w tym przypadku. No i e, ja nie będę wam tej, tej polskie, tego polskiego podcastu polecał, bo nie podobało mi się to ani realizacyjnie, ani pod kątem tłumaczenia, ani, ani twórcy nie oznaczyli na przykład właśnie skąd ta pasta pochodzi, e, że to jest w ogóle, że to nie jest oryginalna historia, także, no, zalecam tutaj sięgnąć po e, tę opowieść oryginalną. Tym bardziej, że tak jak mówię, w ramach jednego podcastu macie kilka historii, no i macie od razu kanał do eksploracji nie tylko świątecznych. Horrorów. Druga dzisiejsza opowieść to podcast czy odcinek podcastu zatytułowany Aurora i jest to odcinek podcastu Quietly Yours, który to podcast jest horrorową antologią, która serwuje po prostu różnego rodzaju horrorowe opowieści. Tutaj, jeżeli dobrze udało mi się wyszukać, takim głównym autorem w tym przypadku jest Brett Barnett podcast cały czas powstaje chociaż ten odcinek ukazał się w 2020 dru, 20 roku tak dokładnie i to chyba w ogóle nie jest jedyny odcinek świąteczny, który w tymże podcaście znajdziecie ja postanowiłem sobie sprawdzić ten, bo on gdzieś tam wyskoczył mi na pewnej liście takich podcastowych świątecznych horrorów i to jest historia bardzo króciutka, ona całościowo ma około 14 minut i powiem wam tak, że realizacyjnie jest powiedziałbym tak umiarkowanie bo całość brzmi trochę amatorsko, przy czym ja do końca nie umiem powiedzieć na ile to jest świadomy wybór twórców, a na ile to jest to, że jest to czytane tak sobie bo czuć tutaj bardzo mocno pewien podział na rolę no i tutaj historia jest bardzo króciutka, więc ponownie ja się nie będę w nią zagłębiał, dość powiedzieć tylko tyle, że mamy tutaj stację gdzieś w Arktyce, w wigilijny wieczór, w okresie świątecznym, no i w tejże prawie że opuszczonej stacji mamy tylko dwie osoby, które tam pracują jako naukowcy, jako jacyś tam technicy. No i dochodzi do pewnego tajemniczego zdarzenia. Cały podcast jest króciutki, jest mówię tak umiarkowanie zagrany, ale jest bardzo klimatyczny i sama historia pomimo tego, że jest powiedziałbym dosyć klasyczna, Wypada tutaj całkiem fajnie, właśnie dzięki temu, jaki klimat udało się tutaj wykreować. No jednak wiecie, takie opuszczone gdzieś tam stacje w Arktyce, lodowa pustynia wokół, śnieg, mróz i tak dalej, to jest coś, co bardzo dobrze buduje atmosferę grozy, atmosferę zaszczucia. I tutaj udało się twórcom to całkiem fajnie wykreować. Więc tak naprawdę to jest rzecz ponownie całkiem niezła do sprawdzenia. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do na przykład poprzedniej kolubryny, o której przed chwilą opowiadałem, czyli tego zbiorczego odcinka z Creepypastami, który ma te, prawie te 2,5 godziny, no to to jest taki segment do hapnięcia gdzieś tam, po prawie że dosłownie w trakcie króciutkiego spaceru, czy yy, króciutkiej jazdy, nie wiem, autobusem. Yy, ja nie będę tutaj mu dużo czasu poświęcał, bo yy, w, jeżeli nie będę chciał wchodzić w szczegóły yy, fabuły, no to nie ma tutaj za wiele o czym mówić. Yy, natomiast yy, jest dosyć yy, yy, klimatycznie, przede wszystkim zimowo, mniej świątecznie, chociaż te, ten aspekt świąt gdzieś tam w tle też się przywija. Yy, także jeżeli byście szukali króciutkiej historii, jak najbardziej można po ten odcinek sięgnąć, a ja po tej wyjątkowo krótkiej polecance tego podcastu, który też polecam Wam do eksploracji, jeżeli, nie wiem, Was przekona to, co tutaj usłyszycie, bo tak jak mówię, tutaj nie ma tysiąca, co prawda, odcinków, ale jest tych odcinków ponad chyba 60 na ten moment, także jest w czym wybierać, skoczę do podcastu «Heart starts pounding». To jest podcast autorki, która się nazywa Kalin Moore i to jest podcast, który Zbiera tak naprawdę różnego rodzaju historie. Z tego co ja sobie w, tam pogrzebałem jakby w historii tego podcastu, to tutaj są różnego rodzaju opowieści o duchach, tak zwanego prawdziwego życia. Mamy tutaj odcinki bardziej takie w stylu true crime, mamy historie związane z folklorem, tak jak na przykład całkiem... Niedawno w tym roku pojawił się odcinek poświęcony Krampusowi, czy to Frau Perszcie, o której Szymas mówił w trakcie prezentacji na temat Krampusa, którą z Mando prowadzili na kapitularzu. Także tutaj dostajemy bardzo różne odcinki, ale skupione raczej właśnie na historii, folklorze, o wierzeniach i true crime, czyli prawdziwych zbrodniach, ale ja trafiłem na ten podcast tak naprawdę w momencie, kiedy szukałem właśnie sobie historii i sięgnąłem po podcast zatytułowany SMI. SMI jako sam tytuł czy sam, sama historia to jest coś, co twórczyni podcastu wykorzystała jako bazę. Jest to opowiadanie niejakiego AM. Buraża, gościa, który jest takim klasykiem grozy można powiedzieć, zresztą co ciekawe jego zbiór w tym kończącym się roku wydało, wydał znak w Polsce, także podejrzewam, że to oryginalne opowiadanie także mogło się w nim znaleźć, ono jest też bez problemów do znalezienia w internecie. No i ona, autorka tutaj tego podcastu, wykorzystała tę klasyczną już historię jako bazę dla swojej horrorowej opowieści. I to jest historia bardzo klasyczna w kontekście swojej fabuły, w kontekście tego, co nam oferuje, bo jest to bardzo klasyczne ghost story. Zresztą autorka, czyli Kaylin Moore wspomina o tym, że taki był dokładnie cel, dlatego że ten odcinek wziął się na jej kanale właśnie z tego, że ona wspomina o tym, że no, ta klasyka jeżeli chodzi o opowieści grozy w świątecznym czasie, no to była jedna z takich, no powiedziałbym, świątecznych tradycji. No i ona właśnie w ramach kultywowania takich świątecznych tradycji postanowiła swoim słuchaczom w grudniu 2023 roku właśnie zaproponować taki odcinek fabularny "Smee A Christmas Ghost Story. Na poziomie fabularnym to jest, tak jak wspominam, klasyczne bardzo ghost story, opowieść o duchach, tutaj głównymi bohaterkami są dwie dziewczyny, które w okresie Bożego Narodzenia udają się tam na jakieś party, na jakąś imprezę do znajomych, do pewnego domostwa i tam Bawią się w taką wariację chowanego, która właśnie nazywa się to SMI. To polega na tym, że są jakieś tam karteczki robione, wszyscy się dzielą, jest jedna zakreślona i to jest tak naprawdę taka trochę chowanego, ale na zasadzie takiej, że trzeba znaleźć tego, kto ma czarną karteczkę i stopniowo to się rozprzestrzenia, aż nie pozostanie jedna osoba. No, Czyli mówię, taka wariacja chowanego. No i jak łatwo się możecie domyślić, będą tutaj także pewną rolę odgrywały duchy, które wejdą na scenę. I to jest w kontekście samej historii podane tutaj na swój sposób szkatułkowo, dlatego że cała ta historia z duchem i z tą grą właśnie w tytułowe SMI jest historią z przeszłości naszych bohater bohaterek, to wraca w teraźniejszości przy okazji innej bożonarodzeniowej imprezy, i teraz tak, patrząc z perspektywy świątecznych horrorów, to jest to bardzo fajna, klimatyczna opowiastka. Tak jak wspominam, bardzo klasyczna, więc to jest coś na pewno, jeżeli lubicie właśnie grozę, taką spod znaku, nie wiem, biblioteczki grozy, to to jest totalnie historyjka dla Was. I spokojnie mogę ją polecić, tym bardziej, że sama Kayleen Moore, która jest autorką tego podcastu ale także lektorką tego podcastu czyta to bardzo fajnie i to nadaje właśnie trochę taki powiedziałbym szlachetny, klasyczny rys całemu temu odcinkowi jeżeli chodzi o horror świąteczny jest to też opowieść właśnie świąteczna pełną gębą czujemy ten klimat świąteczny mamy okres świąteczny jako miejsce akcji mamy jakieś tam imprezę świąteczną i tak dalej jest to naprawdę też klimatycznie i fajnie pod tym kątem poprowadzone i Wam powiem, że ten odcinek spodobał mi się na tyle, że właśnie postanowiłem sobie trochę pogrzebać po historii podcastu, tym bardziej, że ona wspomina na koniec tego odcinka, że no to jest w zasadzie pierwsza taka próba, a jeżeli się okaże, że to się spotka z przychylnym odbiorem ze strony słuchaczy, no to, że to będzie już w ramach jej podcastu taka jakaś tam świąteczna tradycja świecka. No i ja postanowiłem sobie sprawdzić, no co ona tam jeszcze świątecznego miała do zaoferowania. No i tak jak wspomniałem, ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że musiało to chwycić. No i mamy także inne e, odcinki świąteczne. E, no i tak jak też e, wspomniałem, przede wszystkim w tym roku pojawił się odcinek o Krampusie i o Frau Perście, czyli jeżeli zabrakło, zabrakło wam czegoś albo chcecie sobie sprawdzić taką zachodnią bardziej perspektywę, to możecie po ten odcinek sięgnąć, możecie także sięgnąć po inny odcinek, okołoświąteczny nietypowy horror świąteczny, ale też opowieść z pogranicza nie wiem, jakiejś historii o duchach i prawdziwych zbrodni bo w tym roku w grudniu pojawił się także odcinek o dwóch tajemniczych zaginięciach w święta Bożego Narodzenia czyli wiecie, może nie do końca horror świąteczny, no ale ponownie klimatyczna opowieść ale jako pewne uzupełnienie i też w sumie rekomendację tego podcastu, na razie ostrożną, bo ja zbyt wielu odcinków nie przesłuchałem, ale to co przesłuchałem naprawdę póki co mi się bardzo podoba, polecę Wam też bardzo świeży, bo to jest ostatni z mojej perspektywy, 156. odcinek Hard Starts Pounding, czyli odcinek zatytułowany Lost Media Volume 2. Missing Holiday Media. No i kiedy ja zobaczyłem tytuł tego odcinka, że to jest podcast poświęcony jakimś tam zaginionym nagraniom, no to stwierdziłem, że nawet jeżeli to nie jest typowy horror świąteczny, no to ja sobie bardzo chętnie sprawdzę, o czym tutaj autorka opowiada. No i to był naprawdę bardzo fajny odcinek. On nie jest do końca świąteczny, bo tutaj tak naprawdę ona bierze na warsztat kilka różnych historii i to są historie, tak jak mówię, niezwiązane stricte z horrorem, chociaż też, ale, nie wiem, będzie historia o tym, jak Disney majstrował przy Śniętym Mikołaju z Timem Allenem. Na pewno kojarzycie ten już klasyczny film, który doczekał się i sequeli, i bodajże z serialu Po latach, no bo okazało się, że tam był umieszczony pewien easter egg, który miał dla Disney'a bardzo złe konsekwencje. I jest też także sporo o tym, jak ten film pierwotnie miał wyglądać: jakie tropy jeszcze zostawiałem, trailery, bo pewne pozostałości tej pierwotnej wersji czy pierwotnego zamysłu tego filmu, gdzieś tam w tych pierwszych trailerach widać. Druga opowieść to jest historia pewnego, pewnego nagrania, jeżeli dobrze pamiętam, z dnia parady w oku święta Dziękczynienia. Czyli też coś, co bardzo często w horrorach świątecznych się przewija, no bo to święto dziękczynienia no to jest coś takiego pomiędzy ni to Halloween, ni świętami Bożego Narodzenia z perspektywy amerykańskiej, także to też jest całkiem interesująca opowieść. No a do tego... Mamy historię ostatniego nagrania Vincenta Price'a, takiego aktorskiego, którego on dokonał przy okazji pewnego filmu Tima Bartona. Polecam wam ten fragment, bo to jest, to jest super interesująca rzecz. No i także jest tutaj całkiem spory segment który mnie dosyć zaskoczył, bo kompletnie się tego nie spodziewałem, o lśnieniu, a raczej o lśnieniu tym kublikowskim, doprecyzowując, i o ostatnim zdjęciu, tym słynnym zdjęciu z balu, na którym widać Jacka Torrensa w pośród um, uczestników balu gdzieś tam w przeszłości hotelu. No i tutaj to jest prawdziwa historia tego zdjęcia. Zdjęcia, które w tym roku, dokładnie w kwietniu 2025 roku zostało zidentyfikowane jako um, to zdjęcie, wiecie, które zostało wykorzystane w filmie, które zmieniono. No i powiem wam, że tak jak mówię, co prawda nie jest to stricte horror świąteczny, to jako takie uzupełnienie świątecznych klimatów, no to wam go serdecznie polecam, bo to jest naprawdę bardzo fajna, bardzo interesująca i przede wszystkim też dobrze zrealizowana rzecz. Tu ostrzegam, bo o ile w SMI z taką dużą ilością reklam nie mamy do czynienia, o tyle, w, o tyle w tym nowym odcinku, no ja wiem, pewnie dwa lata minęły, podcast się rozrósł, więc to niestety, dla słuchaczy pewnie niestety, jest oczywiste, jest w tymże odcinku sporo reklam, no ale to też nie wiem ile słuchacie zagranicznych podcastów, no to zrobił się to już pewien standard i coraz częściej, jeżeli podcasty są do słuchania w wolnym dostępie, no to te reklamy się pojawiają. Wiecie, można się przez to przeklikać, nie jest to jakiś zasadniczy problem. Mówię same his, historie i to jak one są podane. To, co oferują, moim zdaniem, są godne uwagi na tyle, że warto się przez te reklamy przemęczyć. No i w zasadzie ja nie będę przedłużał ze swojej strony. Dzisiaj odcinek trochę inny niż wcześniejsze, bo poleciłem wam trochę z samych podcastów, a nie tylko odcinków czy konkretnych historii. No ale macie cały creepypastowy kanał do eksploracji, kolejną antologię horrorową i coś z trochę innej beczki, z trochę innego porządku, ale także bardzo interesujące, więc myślę, że każdy z Was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, znajdzie tutaj coś dla siebie. A ja, jako że już nie będziemy się słyszeć przed świętami, chciałbym Wam życzyć oczywiście wszystkiego najlepszego na ten świąteczny czas. Posłuchajcie dobrego podcastu, obejrzyjcie Życie, obejrzyjcie sobie dobry horror świąteczny czy film świąteczny, poczytajcie fajną opowieść czy Grozy czy jakiś komiks z Grozy, wink wink, nie to żebym coś teaseował, co wkrótce na was będzie czekało w konglomeracie. Tak czy siak dobrego obcowania z kulturą, fajnego spotkania w rodzinnym gronie, czy w gronie znajomych. Odpoczywajcie w zdrowiu i cieście się tym świątecznym czasem. No i tak jak mówię, ja zapowiadam kolejne fajne odcinki, które w najbliższych dniach na Was będą czekać. I co prawda, no nie powinienem pewnie tak robić, ale jako, że mam przynajmniej jeszcze materiał na jeden odcinek, a w nim jest historia, która rozgrywa się w Sylwakonii, Westrowy wieczór, to ja pozwolę sobie przedłużyć te, tę swoją serię jeszcze na kolejny poniedziałek. Także, jeżeli nic się nie wydarzy, to słyszymy się jeszcze za tydzień. Póki co, jeszcze raz ode mnie i od całej ekipy Konglo, wesołych świąt. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.